Sięga sędziów, trzeci rozdział i przeczytajmy na razie tylko wiersz piąty, a później spróbujemy po fragmencie czytać dalszą część tego rozdziału i mam nadzieję, że uda nam się dzisiaj cały ten, całą tą pozostałą część mówić. Synowie izraelscy mieszkali wtedy pośród Kananejczyków i Hetejczyków i Amorejczyków i peryzejczyków i Chiwijczyków, i jebuzejczyków zbudowaliście się? <grymne> <grymne> Ostatnio mówiliśmy o konieczności duchowej walki, o, o, o podjęciu wyzwania Słowa Bożego, które w wielu miejscach do nas zwraca się abyśmy nie spali, abyśmy byli trzeźwi, abyśmy byli czujni Abyśmy byli świadomi tego, że żyjemy w miejscu błogosławionym, ale pełnym wrogów. Że Bóg wprowadził nas do kanału, który jest obrazem tego pełnego chrześcijańskiego życia. Ale żeby ten kanał posiąść, żeby skorzystać z tego, co jest nam dane w Jezusie Chrystusie, Trzeba walczyć. To nie jest coś takiego, co automatycznie przychodzi do naszego życia. Tylko, że się nawracamy, tylko, że wypowiadamy jakieś słowa, tylko yy, jakąś decyzję podejmiemy i że to już od razu staje się nasze. Aby wziąć kanał w posiadanie, trzeba walczyć z mieszkańcami kanału. Tymi wszystkimi wrogami naszej duszy, które próbują nas zniszczyć i pozbawić nas tego wszystkiego, co Bóg dla nas przeznaczył. I dzisiaj chciałbym, abyśmy skupili się na tych naszych wrogach abyśmy przyjrzeli się tym naszym wrogom i jednocześnie też popatrzyli na Bożych Wybawicieli. A więc nasze dzisiaj rozważanie zatytułowałem Wrogowie i Wybawiciele. Wrogowie i Wybawiciele. Ci Kananejczycy, mieszkańcy Kanaanu są typami różnych wrogich nam elementów. I tutaj moglibyśmy postrzegać ich z jednej strony jako ludzi, którzy są w Kościele, którzy są w kananie, w takim wier... szerszym sensie, jako Bożym Królestwie, i też możemy postrzegać ich jako te elementy w życiu każdego z nas. Te różne kwestie, z którymi każdy z nas indywidualnie się zmaga. I ja tutaj nie będę starał się jakoś tego rozdzielać, ani za każdym razem tego przypominać. Po prostu będziemy po kolei patrzyli na tych różnych wrogów i będziemy tutaj starali się zobaczyć, nazwijmy to ogólnie rzecz biorąc, te wrogie elementy w Królestwie Bożym, które próbują uniemożliwić powstrzymać Boży Lud przed wzięciem w posiadanie tego, co Bóg dla swojego ludu zamierzył. A więc czytaliśmy tutaj w tym piątym wierszu, że synowie Izraelscy mieszkali wtedy pośród Kananejczyków. Więc To nie było tak, że oni gdzieś tam od czasu do czasu byli przed nim nawiedzani. To nie było tak, że oni tylko mieli z nimi jakieś sporadyczne kontakty, ale oni mieszkali wśród nich. To było coś, z czym oni ciągle musieli się zmagać. Chociaż nie zawsze byli tego świadomi, jak widzieliśmy. I często nie byli tego świadomi. Nie byli świadomi niebezpieczeństwa. I przez to stawali się z czasem sługami Kananejczyków, zamiast, to, jak Bóg im nakazał, władać nad nimi, przepędzić ich, usunąć ich, wyczyścić ziemię z ich obecności. I w naszym myśl takim głębokim problemem w czytaniu Słowa Bożego, szczególnie Starego Testamentu, jest to, że jesteśmy zbyt leniwi, czy nie mamy dostępu czasami do, do, do, do jakichś słowników czy, czy, czy środków, które pomogłyby nam zrozumieć różne słowa, które są użyte w Starym Testamencie. Natrafiamy na nazwy jakichś dziwnych ludów, natrafiamy na nazwy jakichś dziwnych miejscowości, spotykamy się z nazwami jakichś królów i, i, i miejsc i one wszystkie takie jakieś enigmatyczne. Można sobie język połamać nieraz na ich wymowie i my po prostu czytamy jej, tak jak ten wiersz przeczytałem, no co tutaj z niego wziąć? I Jednym z takich elementów zdrowego studiowania Słowa Bożego jest rozważanie użytych w nim słów. Za tymi słowami często kryją się klucze do zrozumienia danego fragmentu i jak gdyby, kiedy, kiedy przetłumaczymy sobie, co to znaczą te różne nazwy, wtedy jak gdyby zupełnie mamy inną perspektywę na dany fragment, którego nie mamy, jeśli tylko czytamy coś po hebrajsku i tak Paweł mówi, jeśli ja będę dla Ciebie mówił jakimś innym językiem, którego ty nie rozumiesz, to dla Ciebie z tego żadnego pożytku nie ma, choćby nie wiadomo, jakie wspaniałe rzeczy mówił. I czasami jest tak też myślę przy czytaniu takich fragmentów Słowożego. Bożego. My je czytamy, nie rozumiemy ani słowa z tych tam rzeczy. Nic z tego nie korzystamy, nic z tego nie bierzemy. A więc dzisiaj będziemy mieli taką małą lekcję hebrajskiego i przyjrzymy się tym różnym tutaj słowom użytym w tym rozdziale i zobaczymy, jakie za nimi kryją się znaczenia. Po pierwsze popatrzmy na to słowo kananejczycy. To słowo w swej istocie oznacza kupcy, handlarze. Takie jest znaczenie tego słowa Kananejczycy. A więc Kananejczycy reprezentują kult pieniądza, dorabiania się, materialnego dostatku. Tak jak kupcy i handlarze ciągle biegają patrząc na to, badają rynek, co jest w modzie, co się sprzedaje, co jest na fali. Starają się sprowadzić towary, którymi inni będą zainteresowani. Po co? Aby je sprzedać, aby pomnożyć zyski, aby znowu zainwestować i ten proces, wiecie, tak w życiu handlarzy toczy się do gromadzenia większej, i większej, większej fortuny, która, no nie ma końca. Dobry handlarz nigdy nie uznaje, że już, wiecie, zarobił wystarczająco dużo. Dobry handlarz zawsze wie, że jeszcze można więcej zarobić. I to nie ma końca. <gry> Może mieć już tyle, że oni i cała jego rodzina i tam całe jego pokolenie ma dosyć, ale to i tak się nie zatrzymują. Zawsze można jeszcze mieć trochę więcej. Kiedyś ktoś zapytał, jeśli dobrze pamiętam, Rockefellera, ile jeszcze potrzebujesz, żeby być szczęśliwym? A mu jeszcze jeden milion. <grybujesz> Mając fortunę, której, o której wielu z nas się nawet nie śniło. Kananejczycy. A więc oni reprezentują tą, moglibyśmy jednym słowem to ująć, Mamonę. Nasi główni wrogowie. Pan Jezus powiedział, nie można służyć Bogu i Mamonie. Nie można. Albo jednemu będziesz służył, a drugiego będziesz miał w pogardzie. Ale nie można jednocześnie dwóm służyć. Dlatego Bóg mówi, wytęp ich, przepędź ich, ich ze swojej ziemi Ten kult pieniądza, ten kult dostatku materialnego to, to, to nastawienie na to, żeby gromadzić I mieć więcej, więcej, więcej To musi być usunięte z Twojego życia I z tym wszyscy musimy walczyć Szczególnie myślę teraz, w tej dobie, gdzie Nie przed wszystkimi może nami Ale przed wieloma z nas Otwierają się jakieś możliwości, żeby trochę więcej jeszcze mieć niż mamy Żeby kosztem różnych rzeczy Jeszcze trochę więcej mieć Musimy się pilnować, musimy się strzec i dobrze badać nasze serca i motywy, czy rzeczywiście potrzebujemy jeszcze trochę więcej. Czy przypadkiem nie jest to duch Tadanejczyków, który wkrada się w naszego życia i niszczy nas. Nie można służyć, bo okój Mamonie. Po drugie, czytamy tutaj w tym fragmencie, a też mamy jeszcze wcześniej wymienionych niektórych z nich, w trzecim wierszu czytamy tutaj o filistyńczykach. Filistyńczycy. To słowo Filistyńczyk jest pochodną od hebrajskiego słowa palasz, które oznacza błąkać się. Błąkać się. Filistyńczycy byli takim plemieniem, które zamieszkiwało tutaj konkretny obszar, ale byli przychodniami. Dokładnie nie wiadomo skąd przybyli i. Język hebrajski określa ich takim właśnie pojęciem Błąkających się A więc oni reprezentują takie życie bez celu Bez jakiegoś jednego kierunku Konsekwentnego podążania za Jezusem Ale takie życie z dnia na dzień Bez jakiegoś celu, bez jakiegoś kierunku Właśnie błąkanie się z miejsca do miejsca I czasami wręcz to widać w takim fizycznym sensie U niektórych ludzi że yy, nie mogą znaleźć sobie miejsca w życiu. Nie mogą znaleźć sobie zboru, w którym by czuli się częścią tego zboru i byli z całym sercem jemu poświęceni, ale tak widać, że ze zboru do zboru chodzą. I, I tu jakoś coś nie tak, i tam coś nie tak, i, to, i tak yy, błąkają się z miejsca na miejsce. Yy, wielu ludzi, którzy żyją od jakiejś konferencji do konferencji, czekają na jakąś następną konferencję i tak błąkają się od jednej konferencji do drugiej, yy, czekają na jakąś falę, na jakiś trend i kiedy coś nowego się pojawi, są zachwyceni, są duchowo ożywieni, jakoś tak ich życie, wydaje się, no, zaczę zaczęli wreszcie żyć a potem ta fala przechodzi ten trend mija i oni znowu nie wiedzą co mają z sobą zrobić już, już, już, już nie interesuje ich to, to, coś, nie, nie mają czegoś w swoim życiu czym mogliby się zainteresować czym, przy czym mogliby trwać nie mają jakiegoś kierunku, w którym mogli podążać tylko znowu rozglądają się, szukają się szukają jakiegoś nowego trendu jakiejś, jakiejś no, nowej nowinki czegoś co znowu ich pochwyci porwie ich, zachwyci będą za tym mogli pójść Brak stabilności, brak jakiejś takiej jasnego, jasnej świadomości, do czego jestem powołany, w jakim kierunku zmierzam, czego Bóg ode mnie oczekuje i wierności w tym. Wielu ludziom tego brakuje w kościele dzisiaj. Wielu ludzi po prostu tak, żyje taką niesprecyzowaną codziennością i nie wiedzą, jakie są ich dary. Nie wiedzą, jak, do czego są powołani, czym się mają zająć. I stąd y, tak włóczą się bez celu. Nie mają swojego miejsca. Nie mają kierunku. Zachariasz w X rozdziale swojej księgi i drugim wierszu mówi, ludzie włóczą się jak trzoda. Błąkają się, gdyż nie mają pasterza jeśli mamy pasterza jeśli słyszymy jego głos nie będziemy się błąkać ale będziemy widzieli którą drogą mamy iść Tak jak Izajasz mówi usłyszymy głos, który z tyłu powie nam, to jest droga, którą masz iść będziemy mieli wyznacznik i oczywiście y, główne natchnienie tego wyznacznika bierzemy z tego słowa jeśli w tym słowie trwamy wtedy też jesteśmy w stanie odróżnić ten głos pasterza od innych głosów które mogą podobnie brzmieć jeśli mamy pasterza, nie będziemy się błąkać. Juda, mówiąc o fałszywych nauczycielach i ich naśladowcach, mówi, że są jak chmury bez wody unoszone przez wiatry. Porównuje ich do wściekłych bałwanów morskich wyrzucających hańbę swoją i mówi, że są jak te błąkające się gwiazdy. Lada wiatrem nauki unoszone. Błąkające się bez celu kolejne niebezpieczeństwo, kolejny nasz wróg to Chiwiczycy i Peryzyjczycy nazwy obu tych narodów wiążą się z wsią i z pracą na roli ktoś powie, no to tutaj nie ma się czego przyczepić Chiwiczycy i Peryzyjczycy to ogólnie rzecz biorąc moglibyśmy ich nazwać, czy przetłumaczyć ich nazwę jako wieśniacy ciężko pracujący i spożywający owoc swych wysiłków i na pierwszy rzut oka nie ma w tym nic złego wręcz przeciwnie taki jest nasz los pracować w czoła, zarabiać na życie, jakoś się utrzymać tutaj na tym świecie ale jeśli to jest wszystko czym twoje życie jest zajęte jeśli to jest wszystko, wokół czego Twoje życie się kręci, to wiedz, że jesteś w niewoli u Chiwiczyków i Peryzyjczyków. Jest to obraz swego rodzaju samowystarczalności i niezależności. Człowieka, który myśli, że on swoją pracą, swoimi wysiłkami uczyni swoje życie wartościowym i cennym. I, i, że, to, że to właściwie, na tym polega całe życie. Ale zobaczcie, co Pan Jezus powiedział w Ewangelii Mateusza, w dobrze, nam, dobrze nam, mam nadzieję, znanym fragmencie, w szóstym rozdziale, mówiąc właśnie o takim myśleniu, o takim troszczeniu się o nasz codzienny byt, o to, co jeść, w co się ubrać, gdzie mieszkać. Nie ma w tym nic złego, jeśli to nie staje się wszystkim Czym żyjemy. Jeśli to nie staje się czymś, co nie przerasta tych rzeczy, które są daleko ważniejsze, daleko pierwsze, daleko cenniejsze i o które Bóg chce, żebyśmy daleko bardziej zabiegali i które chce, abyśmy mieli na pierwszym miejscu w naszym życiu. Dlatego powiadam Wam, mówi Pan Jezus, nie troszczcie się, nie martwcie się, nie zabiegajcie o swoje życie. Co będziecie jedli Albo co będziecie pili Ani o ciało swoje Czym się przyodziewać będziecie Czyż życie nie jest czymś więcej niż pokarm? A ciało niż odziemia Spójrzcie na ptaki niebieskie Że nie sieją ani żną Ani zbierają do gumien A ojciec wasz niebieski żywi je Czyż wy nie jesteście daleko zacniejsi niż one?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 nie troszcie się więc. I nie mówcie, co będziemy jeść, albo co będziemy pić, albo czym się będziemy przyodziewać. Ktoś powie, no, to co Pan Jezus tutaj chce powiedzieć, żebyśmy zostawili naszą pracę, żebyśmy, tak jak te ptaki niebieskie, tak jak te lilie, nie, w innym miejscu Pan Jezus mówi, że mamy, się, mamy porządnie pracować i mamy, mamy dobrze rozporządzać tym, co uzyskamy, tą niesprawiedliwą mamoną, mówi. A więc Pan Jezus tutaj nie próbuje nam powiedzieć Że nie mamy pracować, że nie mamy zarabiać Że nie mamy troszczyć się I w tym takim sensie w ogóle nie myśleć co założymy na siebie Że przyjść tutaj w piżamie Albo nie wiem jeszcze bez piżamy czy... To nie, nie, nie o tym Pan Jezus mówi Ale Mówi o tym Że tak, o takie rzeczy Człowiek w naturalny sposób się troszczy W taki sposób to jest coś co jest normalne Dla człowieka ale czymś, to jest coś, czym, co, co nie może stać się wszystkim w życiu człowieka. Zobaczcie, co dalej mówi. Wiersz 32. Bo tego wszystkiego boganie szukają. Ludzie bez Boga o te rzeczy się martwią. Ludzie bez Boga tymi rzeczami się zajmują. A dla nas, którzy znamy Boga, oprócz tych rzeczy jest coś jeszcze daleko więcej i mówi, ojciec wasz niebieski, zobaczcie, wie, że tego wszystkiego potrzebujecie, tak? Ojciec niebieski wie, że potrzebujemy pracy, że potrzebujemy odzienia, że potrzebujemy pokarmu na To nie o to chodzi, że teraz mamy to wszystko gdzieś, nie myślę, że to nie to w ogóle się tym nie zajmować. Pan jest mój ojciec wasz niebieski, wie, że tego potrzebujecie. Ale mówi, nie troszcie się o te rzeczy, nie martwcie się o te rzeczy. Ale co wiersz 33? Ale szukajcie najpierw. To nie znaczy, że tamtych nie mamy szukać, tak? Ale, że najpierw, przed tamtymi wszystkimi rzeczami, najpierw Królestwa Bożego i Jego sprawiedliwości. A wtedy wszystko inne będzie Wam dodane. Jeśli my będziemy na pierwszym miejscu stawiali Królestwo Boże, jeśli będziemy o to Królestwo się troszczyli, jeśli Jemu będziemy poświęcali nasze serca, Jemu będziemy poświęcali nasze wysiłki, Wtedy też tamte inne wysiłki, które włożymy, Bóg pobłogosławi i sprawi, że te wszystkie rzeczy, które naturalną są naszą potrzebą, będą zaspokojone. Że Bóg da owoc tym naszym wysiłkom. Jeśli Pan domu nie zbuduje, na próżno trudzą, trudzą się budownicze. Natomiast jeśli Pan pobłogosławi wysiłki naszych rąk, jeśli Pan pobłogosławi naszą pracę, to wiecie, że to przyniesie trwały, dobry owoc i bez troski, bez zmartwienia bez, bez lękania się, bez zagraniania nie tylko naszych, naszy, naszy, na, naszej pracy ale wiecie, czasami ludzie yy, kończą pracę, ale i tak się dalej martwią oni jeszcze dalej cały czas żyją tym, tą troską o to co będzie i Pan Jezus mówi chcesz być od tego wolny postaw moje królestwo na pierwszym miejscu a wtedy ja zatroszczę się o te wszystkie inne rzeczy nie zwalniając nas oczywiście z odpowiedzialności, aby pracować aby dobrze inwestować w to, co mamy i tak dalej. Natomiast nie czynić z tego sensu i celu naszego życia i nie czuć się niezależnymi. Tak jak powiedziałem, ta praca na roli symbolizuje swego rodzaju niezależność. Dlatego, taki człowiek, pracując na roli, jest w stanie zabezpieczyć się pod każdym względem. I to, co ma, jest, jest, jest mu wystarczające. Nie potrzebuje zbyt wiele pomocy z zewnątrz. A Bóg chce, żebyśmy byli od Niego zależni. Bóg nie chce, żebyśmy mieli takiej postawy właśnie niezależności i samowystarczalności, gdyż tak naprawdę nie jesteśmy samowystarczalni. Bóg o tym dobrze wie. I Bóg chce, abyśmy do Niego byli, abyśmy na Nim polegali, abyśmy od Niego oczekiwali, że On będzie tym naszym dobrym Ojcem, który tak jak troszczy się o te ptaki niebieskie, który troszczy się o te liwie one, zatroszczy się też o nas. I chcę, żebyśmy dali wyraz temu zaufaniu, troszcząc się o Jego Królestwo. Stawiając je na pierwszym miejscu. I inwestując w nie najpierw. A wtedy on widząc tą naszą wiarę w praktyce zatroszczy się o te wszystkie nasze potrzeby, który wie, że potrzebujemy tych wszystkich rzeczy. Chetyjczycy, następni wrogowie, to potomkowie Heta. Imię het. A, tak tylko przy okazji tutaj dodam, że jeśli chcielibyśmy szukać, ja na to nie chciałem poświęcać dzisiaj czasu, bo bym nie zdążył z całą resztą, ale jeśli chcecie poszukać więcej na temat tych narodów ich, skąd one się w ogóle wzięły, ich korzenie są podane w pierwszej księdze Mojżeszowej. Wszystkie te narody tam są wymienione i ich praojcowie są wymienieni. Skąd oni się wzięli? I bardzo ciekawe jest prześledzenie tego, ale ja tutaj musiałem się ograniczyć do tego, co tutaj jakby najistotniejsze, żeby zdążyć to wszystko dzisiaj z nas zrobić, żeby tu nie przedłużać. A więc Chetyjczycy to potomkowie Heta. Jego imię oznacza strach, przerażenie. het. A więc Chetyjczycy to ludzie, czy elementy pełne lęku, strachu, bojaźni. Ci, którzy sami się boją, albo, czy i, którzy też budzą lęk innych, prowadzą innych do strachu. I wiecie, że Biblia wzywa nas do świętej bojaźni przed Bogiem. Biblia mówi nam, że mamy się bać Boga. Ale mówi nam, że mamy bać się tylko Boga. I nikogo więcej i niczego więcej. Nikogo więcej i niczego więcej. Nie mamy bać się choroby, nie mamy bać się śmierci, nie mamy bać się krachu finansowego, nie mamy bać się niczego, jak tylko Boga. Nie mamy bać się ludzi. A synowie Heta, Hetejczycy, to właśnie reprezentacja ludzi, którzy ciągle się czegoś boją. Ciągle się czegoś obawiają. Ciągle mają ten paraliżujący strach, żeby pójść na całego za Bogiem. Żeby oddać Jemu wszystko i pełnić Jego wolę Bożą. Są sparaliżowani. Ciągle są te, te różne życiowe wyzwania, te różne czy to są ludzie, czy to jakieś konsekwencje posłuszeństwa Bogu. Przerażają ich i paraliżują ich. Oni powstrzymują się. Ciągle kalkują, co ja mogę stracić, jeśli zrobię to, czy tamto. Tak jak Bóg mi każe jest ciągły ten element obawy co to będzie jak ja dam czy wtedy mi wystarczy co będzie, jak opowiem się za tym, co słuszne czy przypadkiem nie dostanę w twarz od kogoś wczoraj w Tańsku byliśmy i tam na takim yy, koło hotelu Holiday Inn tam yy, homoseksualiści robili swoją pikietę i tak wiecie, tam zrobili to w takiej formie Yy, przedstawienia tego jako choroby, że ci wszyscy, którzy, yy, którzy nie tolerują homoseksualizmu, są chorzy na chorobę, którą nazwali homofobia. I mówią homo, tam kszczeli przez megafony. Homofobia, homofobia, chodź tutaj zaszczepisz się, chodź, wyleczysz się, jeśli masz homofobię. Czy nie wiesz, że jesteś chory na homofobię? Wie tam chodzili tam kszczeli, nie? Ja że mam potrzebę z dzieci to za homofobia. Też ja się dałem złapać na haczej. I, i, I jak dali mi te swoje broszurki do ręki, no to już wiedziałem, o co chodzi. Nie? Tam tak przez chwilę jeszcze zastałem, obserwowałem ich. Puteśli do mnie swoją kamerą z jakiegoś tam programu homoseksualnego. I, i co ja myślę o tym? Pytają mnie. Ja powiedziałem, co ja myślę. Ale wiecie... Y, y, y, y, Byłem zaskoczony tym, wiecie. To było takie, wiecie, przygotowany zupełnie tego, tak, wiecie, na ulicy też do mnie pochodzi z kamerką taki jest taki gościu oczy podmalowany, wiecie, to jakiś tego taki, wiecie, po prostu stanął przede mną z, z taką dziewczynką drugą i tam się wszyscy biegają, krzyczą to homofobia w kółko na okrągło. I ja byłem zaskoczony. Oczywiście powiedziałem, ale wiecie, w pierwszym nie powiedziałem powiedzieć. I, i, i tak, on, to, co ja o tym ja mówię, my myślę, że to jest niewłaściwe, że to jest choroba, że to jest choroba jakaś, której, której potrzeba zmiany. Ale później, jak zacząłem o tym myśleć, to myślałem, że nie mogę powiedzieć coś więcej. Mogę zacząć. lider jak wiecie, pan jest mądry po fakcie. Nie? Potem już wiedziałem, co, co powinienem był powiedzieć. A, a tutaj byłem zaskoczony. I byłem, co prawda, coś tam powiedziałem, ale jak oni to przerobią w tym swoim programie, to wiecie, wyjdę na homofobię, Że mam chodź z Pewnie tak to tam ujmą. A to mniejsza z tym. Ale tak dla mnie samego... Jeszcze wczoraj o tym długo myślałem, jeszcze dzisiaj o tym myślałem. To mnie to jakoś tam trapiło, że że nie zatrzymałem się, że się nie pomodliłem w sercu i, o nie Boże, co mam powiedzieć? I krótko jakoś nawiązać, że, że tutaj Bóg stworzył kobietę i mężczyznę. Jakoś, tak wiecie, jakieś tam rzeczy powiedziałem różne, ale to nie było takie, no tak, że byłem zaskoczony. Nie, nie byłem zupełnie przygotowany do czegoś takiego. A nie dobrze, nie dobrze, że nie byłem przygotowany. Ale dziękuję Bogu, że się nie, nie, nie, nie wystraszyłem ich i że nie miałem jakiejś, wiecie, obawy w ogóle przed nimi. Tylko zupełny spokój miałem w sercu, kiedy z nimi rozmawiałem, bo czasami to wiecie, takie sytuacje mnie tak jakoś <ścoughs> nie, tutaj nie za, nie za, za serce mi zaczyna wali za mocno i tak dalej. A tutaj dzięki Bogu jakoś nie miałem tego lęku. Ale myślę, że to jest jakaś tam jedna, taka z, jedna z takich przypadków, które bardzo rzadko nam się zdarza, wiecie, że ktoś do nas podejdzie z kamerą i nas tam zacznie coś tam wypytywać, jakieś takie publiczne rzeczy i tutaj powiedzmy Jesteśmy wystawieni przed, przed, przed jakąś tam większym powiedzmy gronem na, na zrobienie jakiegoś błędu czy coś takiego. Ale myślę, że nasze życie codziennie jest pełne takich mniejszych wyzwań. Takich sytuacji, w których wiecie, nawet możemy sobie nie zdawać sprawy, jak bardzo kierujemy się strachem i lękiem. O to, że jeśli tak czy inaczej zachowamy się, to takie będą dla nas konsekwencje. I czasami te konsekwencje mogą być dla nas bolesne. To czasami te konsekwencje mogą być dla nas przykre. Czasami ktoś wykorzysta to, co zrobimy słusznie przeciwko nam. Jeśli powiemy prawdę, jeśli nie pójdziemy na jakiś kompromis, jeśli otwarcie przyznamy się do naszych poglądów w takiej czy innej sytuacji, jeśli powiemy nie, to nas będzie kosztowało. I często pojawia się strach w naszych sercach. W takich, takich momentach ci chetyczycy yy, przepraszam, ci, yy, tak, chetyczycy nas, nas zaatakują. Pytą, o uważaj, bo i wtedy z... boimy się, co my stracimy? Co to nas będzie kosztować? A Bóg ciągle, zobaczy, ile z tego w Słowie Bożym, do swojego ludu ciągle mówi, co? Nie bój się, nie bój się. Dlaczego tak mówi? ciągle się boimy, ciągle różne rzeczy nas straszą, ciągle ci chetyjczycy nas opadają z różnych stron i Bóg mówi, nie bój bo ja jestem z Tobą nie bój się, nie lękaj się I, i, ja nie zliczyłem ile tych miejsc jest ale, ale jest ich mnóstwo w Słowie Bożym. Bóg wie, że mamy tych przeciwników, którzy napawają nas lękiem i obawą i Bóg mówi tylko jednego się bójcie Boga, który Waszą duszę może do piekła wrzucić tego się bójcie. Jego się bójmy. Żeby Jego obrazić, żeby przeciwko Niemu wystąpić, żeby je, Jego y, zaniedbać, żeby, żeby w jakikolwiek sposób narazić się na Jego gniew. Bo to jest kwestia naszej duszy wiecznej. Ale nikogo innego, ani niczego innego nie mamy się bać, nie mamy się lękać. Zwróćcie uwagę, nie tylko zwróciliście uwagę, ale że kiedy, kiedy ukresy słowa Bożego w księdze objawienia czytamy o tym jeziorze ognistym, to kto jest pierwszy w kolejce do jeziora ognistego? Kto jest pierwszy w kolejce do jeziora ognistego? Zobaczcie, 21 rozdział Księgi Objawienia, 8 wiersz. Udziałem zaś bojaźliwych i niewierzących i skalami, i zabójców, i wszeteczników, i czarowników, i bawów falców i wszystkich kłamców, będzie jezioro płonące ogniem i siarką. Pierwsi w kolejce stoją bojaźliwi. Nie znaczy, że tutaj jakaś kolejka jest do piekła, nie to chcę powiedzieć. Ale na tej liście tutaj, jako pierwsi są ci, którzy się boją. Ci, których życiem rządzi strach. Ci, którzy nie mają tego lęku przed Bogiem, ale te wszelkie inne obawy i lęki nim kierują, i one decydują o tym, jakie oni decyzje podejmują w swoim życiu. Udziałem bojaźliwych, ludzi, którzy poddają się lęku, no, inaczej nie znaczy, że nie będziemy przeżywać lęku, to jest wszyscy przeżywamy lęki. Bóg nam, Bóg nam tak nas skonstruował, że lęk jest naszym, naszą normalną reakcją na zagrożenie. Niemniej jednak jest różnica. Co zrobimy z tym lękiem? Czy poddamy się temu lękowi? Czy będziemy służyć tym chetejczykom? Czy będziemy robić to, co ten lęk nam dyktuje? Czy zrobimy to, co wiemy, że jest słuszne? Chociaż będziemy się bać. Chociaż nam będą się trzęsły nogi. Chociaż nam będzie walić serce. Ale powiemy to, co powinniśmy powiedzieć. I oprzemy się temu, czemu mamy się oprzeć. I zrobimy to, co mamy zrobić. To jest zwycięstwo nad lękiem. Natomiast ci, którzy poddają się lękowi, którzy pozwalają temu lękowi paraliżować się i którzy czynią to, co ten lęk im dyktuje, dla tych, czytamy, przeznaczone jest jezioro ogniste. Tak samo jak kłamców, jak bałuchwalców, czarowników i tych wszystkich innych, którzy są to Więc jest to poważne zagrożenie, jest to poważne niebezpieczeństwo jest to poważny wróg. I dlatego Bóg tak często w swoim słowie mówi, nie bój się, nie lękaj się, ja jestem z Tobą. Jeśli ja jestem z Tobą, ktoś przeciwko Tobie nie musisz się bać, nie musisz się lękać kolejni nasi wrogowie to Amoryjczycy czuję, że ja nie wyjdę z tego piątego wiersza do końca rozdziału. Amoryjczycy to mieszkańcy wyżyn mieszkańcy wzgórz takie jest, taka jest tłumaczenie ich nazwy Ci, którzy mieszkają na wyżynach. Ci, którzy zamieszkują w wzgórzach. A więc tutaj mamy obraz, obraz wyniosłości. Obraz wysokiego mniemania o sobie i patrzenia na innych z góry. A więc obraz pychy. I wiecie, że pycha chodzi przed upadkiem. A wyniosłość ducha przed ruiną. I znowu, słowo, Boże pełne jest ostrzeżeń przeciwko temu wrogowi. Pycha. Zbyt wysokie mniemanie o sobie i patrzenie na innych z pogardą zamiast uniżanie się do nich i patrzenie na innych jako na wyższych od siebie. Apostoł Piotr w pierwszym liście, w piątym rozdziale mówi, wszyscy, wszyscy, bez wyjątku, przeobleczcie się w szatę pokory względem siebie. Gdyż Bóg pysznym się przeciwstawia, a pokornym łaskę daje. Ukurzcie się więc pod mocną ręką Bożą, aby was wywyższył czasu swego. Ten, kto dzisiaj chce być amoryjczykiem, ten, kto dzisiaj zmierza do krainy amoryjczyków, kto się wywyższa, będzie poniżony. Ale ten, kto dzisiaj się uniża, ten, kto stroni z dala od tej krainy pychy, ten będzie wywyższony czasu swego. Jeśli my ukorzymy się i będziemy ciągle się korzyć przed Bogiem, ciągle mieć tą postawę i, i, i pokory i jednocześnie walki z wszelką pychą, która się podnosi przeciwko poznaniu Boga, Bóg wywyższy nas czasu swego. I będzie to wywyższenie wieczne daleko lepsze od tego, które dzisiaj jesteśmy sobie w stanie zbudować. Gdyż ci, którzy się dzisiaj tutaj wywyższają, wcześniej czy później Bóg zrzuci ich z tej wysokości i poniży ich. I ostatni nasi tutaj wrogowie to jebuzyci. Rdzeń tego słowa oznacza deptać. Jebuzyci to ci, którzy deptają, którzy tratują. I myślę, że jest to obraz y, takich Którzy, nie, którzy mają brak zrozumienia i doceniania prawdziwych wartości, ale którzy deptają po tym, co święte, Który, do których możesz mówić, z którymi możesz czytać Biblię, z którymi możesz godzinami rozmawiać o tych rzeczach świętych, do nich to nie dociera. Nie są jak te zwierzęta, które tratują i deptają to. Siedzą, siedzą, siedzą, słuchają z Boże godzinami, wychodzą i. Jak to ktoś zwierzęta, wszystko podeptane. Wychodzą, nic nie rozumieją, nic do swojego życia nie biorą. Nic nie pozostaje. Pan Jezus mówi, wyszedł siewca, aby rozsiewać ziarno swoje. A gdy siał, jedno padło na drogę i zostało zdeptane. A ptaki niebieskie zjadły. W Ewangelii Mateusza Pan Jezus ostrzega nas. Nie dawajcie psom tego, co święte. I nie rzucajcie pereł swoich przed wieprze, by ich nie podeptały nogami swymi i obróciwszy się, nie rozszarpały was. Jest wiele ludzi, którzy wiecie, są studentami Biblii, są wykształconymi teologami, są ludźmi, którzy wydawałoby się powinni być głęboko ludźmi wierzącymi. A są to wieprze, które rozdzielają Królestwo Boże. Są to wieprze, które deptają Bożych ludzi którzy mają tak zatwardziałe serca i są tak nieczuli na te duchowe sprawy, że mogą studiować swoją teologię przez lata, mogą skończyć największe szkoły i mogą nie wiadomo, co robić przy ołtarzu, a i tak są tymi wieprzami, które deptają te prawdy Boże i zamiast karmić Boży lud, to tratują Boży lud. I tych wszystkich, którzy są nieświadomi są ich jeperskiej siły. Do Hebrajczyków kieruje nas wszystkich ostrzeżenie. W X rozdziale, w XXVIII, XXIX wierszu czytamy, że kto łamie zakon Mojżesza, kto łamie zakon Mojżesza, kto złamie te przykazania Starego Testamentu, taki człowiek ponosi śmierć bez miłosierdzia na podstawie zeznania dwóch albo trzech świadków. Taki był zakon. I dalej apostoł kontynuuje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 którzy zetknęli się z Jezusem Chrystusem, zetknęli się z Jego Ewangelią, zetknęli się z tą dobrą nowiną, z Jego Słowem, z tymi bogactwami duchowymi, a jednak podeptali, podeptali je. Podeptali I znieważyli ducha łaski. O ileż straszniejsza kara będzie dla takich. A więc, bracia i siostry, myślę, że w, tym, w tej wrogości jebuzytów dla nas jest taka tendencja, żeby lekko podchodzić do spraw Bożych. Żeby tak bez takiego, bez tej świadomości ich świętości, ich powagi podchodzić do nich. Robić sobie jakieś głupie żarty z Biblii. Niepoważnie podchodzić do jej rozważania i... i, i... Rozmyślania nad tym, co Bóg powiedział. To jest słowo Boga, to jest święte słowo. Ja nie mówię o tym, że czasami w kontekście jakiś żart nie może mieć miejsca, jeśli to nie jest jakimś bluźnierstwem przeciwko Bożemu Słowu, czy nie jest to jakieś nadmierne, czy nie jest to jakieś odciągające nasze myśli od tego, co Słowo Boże mówi. Ale myślę, że tutaj trzeba powiedzieć takie słowo ostrzeżenia dla nas wszystkich, abyśmy lekko nie podchodzili do tych świętych spraw. Wiecie, że Bóg bardzo poważnie traktował wszystko, co działo się w Jego świątyni. I jeżeli ludzie tam zaczynali coś po swojemu kombinować, coś nie tak było, to Bóg niejednokrotnie dał nam w Starym Testamencie przykłady swojego gniewu i swojego sądu. Kiedy synowie Aarona, wiecie, pomyśleli sobie, że oni zrobią lepsze, czy jakieś tam pachniejsze, bardziej pachnące kadzidło i przynieśli je, ogień Boży strawił ich. Kiedy Dawid, zamiast tak jak Bóg nakazał w, yy, przewozić skrzynię Bożą, zrobił piękną dla niej karotę, karocę i, i tam Uś zamyślał, że może jak tam ona się potknęła, to wyciągnął swoją rękę, że on może ją podtrzymać, żeby nie upadła, nie będąc kapłanem. Padł trupem w jednej chwili. I mamy kilka takich przykładów ludzi, którzy nie rozumieli, nie rozróżniali tego, co święte od tego, co pospolite. A Bóg bardzo poważnie do tego podchodzi. I Pan Jezus mówi, że nie ma żartu z Jego Słowem. Że niechaj nikt się nie waży niczego zmieniać. Niechaj nikt się nie waży niczego udoskonalać w Nim. Niechaj nikt nie próbuje niczego dodawać do tego Słowa. Ale niechaj każdy z nas podchodzi do Niego jako do Słowa Bożego i traktuje je z wielką bojaźnią i z, wielkim, z wielką świadomością Jejś, Jego świętości. Oto Bóg mówi, że spogląda z łaską na Tego, który z drżeniem podchodzi do Jego Słowa. I obyśmy my mieli takie święte drżenie, kiedy zbliżamy się do Bożego Słowa. Obyśmy nie byli jak te wieprze, które deptają po perłach i pod swoimi nogami zostawiają to, co święte, nieświadomi bogactwa. Myślę, że tutaj też jest taki obraz takiego nierozumienia tych duchowych wartości i bogactwa ponad właśnie te rzeczy ziemskie. Takiej postawy, gdzie widać, że dużo więcej wysiłku, więcej energii, więcej poświęcenia w życiu człowieka jest na te rzeczy doczesne, które przemijają, które giną, niż na te rzeczy, które faktycznie są wieczne, wartościowe, prawdziwe, w których wartość przerasta wszelkie ziemskie bogactwa. Czytamy tutaj w wierszu siódmym, że synowie izraelisty czynili zło w oczach Pana i zapomnieli o Panu, Bogu swoim, i służyli Baalom Jaszero. Zwróćcie uwagę, że najpierw zaczyna ten wiersz mówić o czynieniu zła, a kończy na służeniu Baalom i Asherą, czyli tym bożkom Kanaanu, bożkom, które reprezentowały dostatek, bogactwo i przyjemność. A w środku tego wierszu mamy, myślę, przyczynę tego. Zapomnieli o Panie. Jeśli zapominamy o Bogu, zaniedbujemy naszą społeczną zbogę, to końcem tego jest czynienie zła i służenie innym Bogom. Dlatego tak ważne jest, abyśmy mieli w naszym życiu zdyscyplinowany jakiś plan, jakiś harmonogram ciągłego przypominania sobie o Bogu nasza natura jest taka, że ciągle po prostu zapominamy. Ja wiem, że to co dzisiaj powiem to... Zapomnijcie. Ja sam, wiecie, to jak tej karty, to bym zapomniał. Chociaż to tyle czasu przygotowywałem. Taka jest nasza natura. My, którzy z Was mają lepszą pamięć ode mnie, ale i tak wiem, że zapomnicie. I potrzebujemy sobie to przypominać i przypominać i przypominać. Dlatego między innymi nagrywamy te kazania. Dlatego też Bóg dał nam swoje słowa, abyśmy sobie, chociaż czytaliśmy je pięć razy, abyśmy żeśmy przeczytali sobie i szósty raz, i siódmy, i ósmy, i dziewiąty, i aż ciągle potrzebujemy przypominać sobie te rzeczy. I nie zawsze jest coś nowego, ale za każdym razem sobie coś przypominamy. Abyśmy nie zapomnieli o Panu, abyśmy nie zapomnieli o Nim, ale abyśmy ciągle mieli Go przed oczyma, abyśmy ciągle o Nim rozmyślali, dlatego, że to nas strzeże od czynienia zła. I to nas strzeże od podążania i służenia innym Bogom. Dlatego, bracia i siostry, nie martwcie się tym, że nie doczytaliście czegoś nowego za każdym razem, ale cieszcie się, że możecie sobie przypominać. Cieszmy się z tego, że możemy sobie na nowo przypomnieć i odświeżyć to, co już kiedyś słyszeliśmy, to, co już czytaliśmy, dlatego, że przez to odświeżanie sobie i przypominanie nie zapomnimy naszym Panu. I to pomoże nam pamiętać o Nim na naszych drogach. Oni zaś zapomnieli. I wiersz ósmy. Zapłonął więc gniew Pana na Izraela i zaprzedał ich w rękę Kushan Raszataima króla Aram Naharaim. I byli synowie izraelscy w niewoli u Kushan Raszataima przez osiem lat. A więc widzimy, że konsekwencją tego było wydanie ich przez Boga w rękę tego króla, którego imię niechaj nikt z Was nie daje swoim dzieciom. Czasami ludzie chcą dać jakieś biblijne imię swoim dzieciom i tak na trafi trafił coś tam, jakieś imię sobie biorą z Biblii, to nie, nie, niechaj nikt z Was tego imienia nikomu nie daje. KUSHAN RASHATAIM Straszne imię. To imię znaczy ciemność podwójnej niegodziwości. Kusz, to znaczy czarny. Kuszan raszataim. Ciemność podwójnej niegodziwości. Kiedy Boży lud zapomniał swojego Boga, Bóg wydał ich w ręce tego strasznego władcy, który nazywany jest tutaj w języku hebrajskim ciemność podwójnej niegodziwości. Grzech i nieposłuszeństwo Bożego ludu oddala ich od światła Bożego, od prawdy Bożej, od sprawiedliwości i sprowadza na ludzi zaślepienie, sprowadza na ludzi ciemnotę, w których mnoży się wszelka niegodziwość. I popatrzcie na tych ludzi, którzy kiedyś byli wierzącymi, którzy odeszli. A zobaczycie, jak prawdziwe są te słowa, które mówią, że stan takiego człowieka jest siedem razy gorszy niż był kiedyś. Tacy ludzie są wydani w rękę tego strasznego władcy. I Bóg ostrzega nas. I Bóg ostrzega nas tak, tak, tyle razy w swoim Słowie, abyśmy nie zamienili prawdziwego Boga na fałszywego. I nie oddawali czci i nie służyli stworzeniu zamiast stworcy. Gdyż jeśli to uczynimy, możemy być pewni, że On wyda nas na łup naszych namiętności. Wyda nas na, na, na, na pastwę naszych niecnych zmysłów. Tak jak tych wszystkich biednych ludzi, którzy dają się wszelkiemu rodzaju przeteczeństwa i nieprawości, i homoseksualizmu, i wszelkiego zła. Dlatego, że nie chcą uznać Boga. Nie chcą uznać Jego porządku, nie chcą uznać Jego władzy nad sobą. I Bóg wydaje ich na łup. Wszelkiego, wszelkiego zła i wszelkiej nieprawności. W dalszej części tego fragmentu, w czternastym wierszu, czytamy o kolejnej niewoli. Tym razem u Eglona, króla Moabu. Byli synowie izraelscy w niewoli u Eglona, króla Moabu, przez osiemnaście lat. Tam przez 8 lat, tutaj kolejna niewola przez osiemnaście lat. I Eglon też nikogo nie nazywajcie bo Eglon to znaczy cielak albo to słowo może oznaczać jak krowa a niektórzy też doszukują się w tym słowie okrąg. i jak poczytacie o Eglonie to będziecie wiedzieć dlaczego Oglon, Eglon był potężnym grubasem nie to, że był jakiś otyły tylko ale te słowa, które tu są opisane, które są użyte w jego opisie w dalszych wierszach, to oznacza, że on był olbrzymi. Że to był, to był jak cielak. To był olbrzymi, tłusty grubas. Ten Eglon. On żar bez opamiętania. I wygląda na to, że za jego czasów... Czuję, że nie zdarzymy dzisiaj już. Za jego czasów to było w modzie. On sam dawał taki przykład swojemu narodowi i ci wszyscy, o których później tutaj czytamy, którzy zostali przez tego Bożego Wyzwoliciela Ehuda eh, uratowani, eh, przepraszam, eh, tak, Izraelici uratowani, a ci, ci właśnie, ci słudzy tego Eglona, eh, czytamy tutaj w wierszu 29, że tam jeszcze później wybili 10 tysięcy Moabitów i to czytamy u nas Me, wszystko ludzi silnych i zdatnych do zboju. To słowo silnych oznacza tłustych. Wszystko to było, to było 10 tysięcy tłuszczochów pod panowaniem tego glona. Tak sobie myślałem: dlaczego Bóg wydał ich w rękę takiego człowieka? Dlaczego wydał ich w rękę tego cielania? Tego strasznego grubasa. Czego on jest obrazem? Myślę, że to nie trzeba dużo się domyślać. Że to jest obraz dogadzania swoim, swoim apetytowi. Dogadzania swoim rządzom, swoim pragnieniu. To jest kolejny wróg Bożego Ludu. To jest ten, któremu Bóg nas wyda. Jeśli Jemu nie będziemy służyć, jeśli o Nim nie będziemy pamiętać, jeśli On nie będzie tym, który będzie naszą największą wartością, któremu chcemy, będziemy chcieli służyć. Jeśli nie będziemy Jemu służyć, będziemy służyć swoim apetytowi, swoim rządzom, swoim pragnieniom, które w końcu zapanują nad nami. Wiecie, ile ludzi dzisiaj się leczy na swój apetyt? Coś, co Bóg dał im jako dar, żeby się cieszyli tym, stało się dzisiaj takim problemem w ich życiu, że oni muszą chodzić do psychologa, muszą chodzić na jakieś seanse, żeby to się nahipnotyzował, żeby im pomóc wyratować się z tego, że oni nie mogą przestać jeść. Niektórzy idą na operację, żeby se kawałek żołądka wyciąć, bo nie są w stanie zapanować nad jedzeniem. Wiecie, tych książek o diecie to nie ma końca. Tego tam ile tam u Ciebie sprzedajesz co, co tydzień nie? tych różnych środków na przeczyszczenie nie wiadomo czego. Już ci ludzie nie, nie radzą sobie po prostu z tymi tłuszczami, który ich obrasta. I ze swoim własnym apetytem. A to jest tylko jeden z obrazów całej masy porządliwości, które w nas siedzą. Przed którymi Bóg nas strzeże jeśli Jemu służymy. Przed którymi nas zachowuje nie wydaje nas na łup tego. Ale jeśli nie mamy Boga nad sobą, to Bóg wyda nas na łuk tych naszych innych porządliwości. Niekoniecznie to musi być jedzenie. Dla jednego jest to jedzenie, dla drugiego jest to seks. Dla innego są to pieniądze. Dla innego są to przyjemności. To cokolwiek może być. Coś, co czemu się oddamy i co stanie się po prostu naszym władcą. Naszym eglonem, który nad nami będzie panował, który będzie nas wyzyskiwał. Tak jak tutaj później byśmy czytali ten fragment. Zobaczylibyśmy, że oni musieli przychodzić i jemu dary składać. Musieli mu płacić daninę temu oglenowi. I w końcu Bóg wydał ich w ręce Filistynczyków, tych błąkających się. Ci nad nimi później jeszcze w Wierszu 31 czytamy zapanowali i szamgar ich beratował. I nie chcę już tutaj przeciągać, aby mówić o tych wszystkich wybawcach i o tych ich wybawieniu. Do tego wrócimy, jak Bóg pozwoli za tydzień. Nie jest to najlepszy moment, żeby się zatrzymać, ale myślę, że jak zacznę dłużej ciągnąć, to jeszcze drugie tyle będę musiał powiedzieć, co jest ponad waszą wytrzymałość. Myślę, że to, co dzisiaj żeśmy tutaj rozważyli, to co tutaj, czemu tutaj dzisiaj mogliśmy się przyjrzeć, to temu, że nasi wrogowie nie są jednolici, że mamy wielu różnych wrogów, i w zależności w jakiej części tej ziemi jesteśmy z takimi wrogami powinniśmy się zmagać to nie było tak, że ci wrogowie wiecie, kiedy najeżdżali to oni zapanowywali nad całym Izraelem ale te, te, te, te ich najazdy te ich ataki, te ich zwycięstwa najczęściej miały jakiś charakter lokalny jakaś część Izraela była im wydana Tutaj też myślę, jest, tego, jest taki obraz tego, że y, różni ludzie z różnymi rzeczami się zmagają z jednej strony. Ale też nie jest tak, że my zawsze mamy tego samego wroga. Nawet jeżeli ja się zmagam z jakąś inną rzeczą, to nie znaczy, że jutro nie będę musiał zmagać się jeszcze z czymś innym i że jeszcze jutro jeszcze jakiś na mnie inny grup nie naskoczy. Y, tak jak ostatnio mówiliśmy, musimy mieć się na baczności. Musimy być trzeźwi, musimy być czuwać. Musimy przychodzić całą zbroję Bożą i nasze życie nie może być życiem takim lekkim, łatwym i przyjemnym. Ale musimy być świadomi, że toczymy bój. Toczymy bój w naszym życiu. Jeśli go nie toczymy, to najprawdopodobniej już jesteśmy w niewoli u naszych wrogów. Też jeśli nie jesteśmy w ich niewoli, oni będą z nami walczyć. I my musimy walczyć, zmagać się z nimi i w mocy Boże, jak zobaczymy tutaj za tydzień mamy pewne zwycięstwo jeśli wołamy do Boga w tym wszystkim, w, całym, w naszej walce Bóg nam pośle Otniela pośle nam Mechuda, pośle nam Szamgara i uratuje nas, i wyzwoli nas i da nam zwycięstwo, Jego zwycięstwo jest pewne obyśmy my tylko w naszych utrapieniach, w naszych walkach wołali do Pana. Tak jak ci synowie Izraelscy, którzy przez swoją głupotę, przez swoje nieposłuszeństwo, przez swój brak wierności i zapomnienie Pana, zostali przez Boga wydani na łup tym wrogom, to czytamy, że gdy wołali do Pana, gdy wołali do Pana, On się nad nimi użalił i posłał im Jesza, wybawicielki, sędziów. Posłał im tych, którzy ich uratowali. Bóg jest wczoraj, dzisiaj ten sam, nie zmienia się. My nie jesteśmy w tej walce pozostawieni samym sobie i to kazanie nie ma nas przestraszyć przed tymi wrogami, ale ma nas raczej otrzeźwić i na nowo nam uświadomić, że jest ich mnóstwo i że oni nie śpią i że oni walczą, ale ma też nam pokazać i ma nas wezwać do tej walki i uświadomić nam to, że mamy Jesza. Mamy, mamy naszego Zbawiciela. Mamy naszego wyzwoliciela, którego Bóg nam posłał i który jak czytamy rozbroił wszelkie nadziemskie władze i zwierzchności, wystawiając je na pokaz, odniósł triumf nad nimi. I w nim nasze zwycięstwo jest pewne. Ale tylko wtedy, jeśli my chodzimy w jego zwycięstwo, jeśli w nim trwamy, jeśli do niego lęgniemy i on faktycznie panuje nad nami, wtedy mamy zwycięstwo. Kiedy on przewodzi naszymi armiami, kiedy On wydaje decyzję, kiedy On wydaje rozkazy, a my jesteśmy Nim posłuszni. Wtedy zwycięstwo jest pewne. Pochymy nasze głowy w modlitwie, proszę. Może powstanie do modlitwy. dziękujemy kochany Panie za tą, tą ziemię obiecaną za tą obfitość Kananu, mm. bogactwa Chrystusowego, które jest udziałem wszystkich, którzy wierzą i Panie chociaż pewnie po ludzku byśmy woleli żeby tak wszystko od razu nam było dane i podane na talerzu, bez żadnej walki bez żadnego zmagania bez żadnych wyrzeczeń i cierpień i hańby i czegokolwiek, co po ludzku nie jest niczym, czego pożądamy, to chcemy uznać, że Twój plan zdobycia tej Ziemi jest doskonały i chcemy poddać się temu planowi, nie chcemy zniechęcać się, nie chcemy poddawać się, nie chcemy ulegać tym wrogom, nie chcemy ich tolerować, żadnego przymierza z nimi zawierać, ani w żaden sposób się z nimi kumać, spowinowacać. Nie chcemy popełniać tych błędów, które widzimy popełnili Izraelici w tamtych czasach, ale będąc nauczeni ich przykładem, ich porażkami, ich cierpieniem, chcemy, Panie, staczać dobry bój w Twojej mocy. I prosimy, abyś dopomógł każdemu z nas toczyć ten dobry, zwycięski bój, polegając na Tobie i poddając się Tobie w posłuszeństwo i nie pełniąc własnej woli, ale wolę tego, który nas wybrał, który przeznaczył nas do swego królestwa i przeznaczył nas, abyśmy wydawali owoc i aby owoc nasz był obfity. Aby ta ziemia obiecana prawdziwie była ziemią obfitą w naszym życiu. Dopomóż, kochany Panie, każdemu z nas być świadomymi tych różnych niebezpieczeństw i zasadzek, pułapek i przeciwników, abyśmy nie dali się uśpić. Abyśmy nie dali się ogłupić i zająć się rzeczami, które odciągną nasz wzrok od tej najważniejszej walki w naszym życiu. Ale abyśmy każdego dnia podejmowali ten bój w Twoim imieniu, w Twojej mocy. I abyśmy u naszych dni mogli powtórzyć za apostołem Pawłem, dobry bój bojowałem, wiarę zachowałem. A teraz oczekuje mnie wieniec żywota. Oby takie było świadectwo każdego z nas. aby taki był koniec każdego z nas. abyśmy nie podzielili losów tych rozbitków w wierze, których widzimy wokół siebie. Obyśmy nie poszli za tym przykładem nieposłuszeństwa i nie służyli przez całe lata tym wrogom, stając się bezużytecznymi, stając się nie, nieowocnymi. Daj Panie, abyśmy, jeśli w jakiejkolwiek sferze jesteśmy dzisiaj w niewoli jakiegokolwiek z tych wrogów, abyśmy w Twojej wołali, wzywali Twojego imienia i wołali do Ciebie o ratunek wyzwolenie i przyjęli tych wyzwolicielów, których poślesz i w ich mocy dokonali zwycięstwa nad nimi, wyzwolili się spod ich władzy i żyli w prawdziwej wolności dzieci Twoich Tobie oddajemy chwałę i cześć, nasz sprawcom, nasz Wyzwolicielu. Zapieczęty to Słowo w naszych sercach prosimy i pomóż nam być Jego wykonawcami. Amen.